bierzemy jajka, obieramy, mleko i nadziewamy na patyczki do szaszłyków obsypujemy to wszystko tartymi kotletami i podgrzewamy cztery ziemniaki z dwoma litrami schłodzonego parmezanu miksujemy przez piętnaście minut posypujemy to wszystko z szpetawą wodą dalej kroimy i podsypujemy sosem z małym dłużu i ilością naletki z łososia i mam już pyszne pączki to wszystko mieszamy czekamy aż teraz w nam czas kroimy, mieszamy i podajemy do talerza słuchaj dalej Anusz Widelec. przyda ci się to w kuchni witam serdecznie w kolejnym odcinku smacznego podcastu Anusz Widelec na platformie Retro Rocket Network www.retrorocketnetwork.pl Dokąd to nie zaprowadzi nas ludzka ciekawość? Kiedy zaczynaliśmy ten podcast wraz z Jackiem, przez myśl by mi nie przeszło, że będą w nim takie epizody, jak właśnie ten dzisiejszy. Jacek Kuchmistrz zamienia się w pomocnika piekarza i udostępnia Tadziowi, który jest czeladnikiem piekarzem, swoją kuchnię i razem u Jacka w mieszkaniu pieką chleby. Panowie pieką w sumie 8 bochenków różnych chlebów i to będzie można usłyszeć w dzisiejszym odcinku. Przepraszamy za krótki poślizg w publikacji odcinka, ale niestety tego materiału było ponad 2,5 godziny i musiałem troszeczkę sobie poradzić z edycją i jakoś to okroić do przyzwoitej godziny z kawałkiem. Dzisiejsze nagranie jest też troszeczkę inaczej poprowadzone technicznie. Tadio opisuje kilka fajnych technik które powodują, że chleb jest smaczny, że chleb jest błyszczący, że skórka jest fajna, taka jaka ma być na chlebie, jak to się robi w piekarni, dowiecie się co to takiego jest szlichta z jakiego rodzaju mąki najlepiej robić jest zakwas, zdaniem Tadzia, w końcu dowiecie się też jak się formuje, czyli zwija chleb i co zrobić, żeby ten chleb nie pękał jak przygotować piekarnik jak uformować bochenek, żeby można go upiec bez foremki i żeby on nie był taki rozlazły, tylko żeby ładnie wysoko nam urósł do góry. Dzisiaj z, u mnie w kuchni, czy w, was, w naszym podcaście, czy w waszym podcaście gościmy hmm, piekarza. Już jeden piekarz u nas był, co opowiadał o Mące, z mistrzskim papierami, a dzisiaj mamy czeladnika Tadeusza, który pokaże mi, jak się robi, opowie, jak się robi chleb. Będziemy robić w sumie dwa chleby. Znaczy, generalnie tych chlebów będzie więcej, bo będą porcjonowane na mniejsze części, ale w sumie będzie chleb, taki jeden na mące zasadniczej, mące orkiszowej, a drugi będzie na strong white, czyli takiej zwykłej, najbardziej zbliżonej do, chlebek będzie zbliżony do chleba baltonowskiego, tak się mówił, prawda? Na początku było tak, słuchajcie, że, że mleko i gorąca woda, następnie drożdże, w tym pierwszym przypadku są drożdże naturalne, w drugim przypadku są drożdże instant i działamy. Dodana była mąka, rozczyn jest zrobiony, był zrobiony gdzieś mniej więcej pół godziny temu. Zrobiony jest także to z tych wszystkich składników, o których wcześniej powiedziałem, podłożony, żeby wyrósł. I teraz przechodzimy, po międzyczasie wypiliśmy sobie herbatkę i teraz przechodzimy do zasadniczego działania, czyli Teraz, robimy. teraz robimy właśnie. Zobaczek jakim są kępsy, nie? Zrobimy mąka orkiszowa czy strąk, no bo możemy to przedzielić na na pół. Tak. I jeden I zrobimy i z orkisz. orkiszowej, tak. a drugi może być właśnie albo ten tutaj masz telfy gazowy, co nie? Tak. O. Gazowy, tak. Albo to ten, tak. albo ten jacham i ja nie po razowy czyścisz? tak. jak ja ciepłszeno wszędzie razowo. No no no. no. a tam ten drugi będzie biały strąg to później. tak. tak? Mhm. Boże, no, no to, no, to bo jeszcze tak. wyjasta to nie? Tutaj, tak, tak. tak, tak, tak, nie jest, nie jest. tak. Yy, jeszcze nie zruszony. tak. Waże potrzebujesz, czy na oko dobrej No no nie, na te, na, yy, na, na, yy, na szklanki co nie? ok. No, no, no, miska metalowa, plastikowa. No, Okej, no, no to, to wiesz, to nie ma znaczenia, ale tylko przeleć wieczasu co ma. Ten oczu ma się co ma do, już, już do, dolejemy samo wodę, co? A nuż widelec, najsmaczniejszy podcast w sieci To jest mąka pszenna razowa to jest najpierw ten razowy Soj, sorry bardzo. Polski, pamiętasz? I od Czyli powinno być tak, w sumie, w sumie daje się na, na... litr wody trzy tylko soli. Tutaj no. się tak. Mhm. Bo ja mam Można dawać więcej, co, z... co nie z... wiesz. Z... Z... Można z... dać właśnie trochę więcej, co nie? Wtedy się czuję, le lepiej, tak, ten smak lewa, co nie? Tak. Bo jak dasz, nie dasz soli, to jest niesmaczne. Tak, no. tak chcesz, ogóle, to na oko bierz, bo łyżeczkę, tak, czy półtorej. Tak? Rzeczkę, no, bo łyżeczkę, półtorej. Półtorej Półtorej Zawsze jak zroszmy, co nie? To dodać wody, co nie? I... I dać sól, co nie? I... i... Przypomnijmy, tak. że jeszcze tylko jedno słowo, że przypomnijmy, że polska sól jest jakoś bardziej słona, że się tak wyraża. No dobrze, i teraz ten roczny do ciągu ma taką konsystencję powiedzmy z tej śmietany prawda? czy tego ciasta napiero na te na naleśniki. W tej chwili dodajemy mąkę przedną razową, bo żeśmy to co mieliśmy pierwszy, pierwszy rozczyn, który był zrobiony został podzielony na dwie części i w tej chwili jest jedna część będzie z mąką razową. chleb tak będzie, a drugi będzie z mąką uh, rośniową. Może jacyk ten y, masz margarynę w tak? Co? Margarynę. Margarynę. Nie, nie. Nie? Masło Masło, tak? Ja to kupić mogę jeżeli jest potrzebne. No, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Ja, ja bym ktoś... chciał, żebyś jeżeli A, Albo może dać olej, albo no coś, nie? Lubię, jakiś olej, ale może być? No no, no, no, no, no, też może być, no. Ja bym chciał, żebyś dost, dodał e... caraway, proszę pana, bo... Czyli to jest A, to jest quinek, no, no. no, no. To, no, no. Ja się lubi. A skoro. Ja to... To do razowej, czy do każdego wlewa chcesz ten nie wdać? Jak uważasz? No, no zawsze właśnie, jeżeli lubi w lub lub lub każdym chlebie, to, to można wiedzieć. No ale wtedy nie odróżnimy... A dobrze, żeby, dobra, to zróbmy się tak, że do, do, do tych dwóch damy... dodatkowy Kmin, tak? Kminek, tak. To może już dość, nie? I w sekundeczkę. No troszeczkę za ja, dać. Tak, tak. Wiesz, tak będzie czuć, czuć ten, ten zapach i tak. Tak, ja tak na osno no, daję, tak jak ty właśnie. No, no. To wiesz, tak zająć ile wiesz ciasta, są nie? Bo jest... Mocny. Przez no, starczy tu. No. Tak. On no. jest mocny. do Aż tutaj jest proszę bardzo. Olej liniany, tłoczony na zimno. Hmm? Proszę przejść. No przechyla. Aby chcesz, aby, czy, aby... W jakim celu właśnie tego oleju dajesz? Żeby, żeby, daje żeby chleb nie był taki suchy i żeby się kuszył w środku, nie? To, to też działa właśnie też tak działa też kwasu, nie? Kwas też tak działa, że, że ten, że chleb się nie kuszy, nie? A wich ja, jak, jak to ja, faz, nie? Poprzednio, poprzednio ja w sumie robiłem, ale zakwas był taki mm. za młody i nie dałem łyżki oleju i ten chleb był właśnie. Kurz tak? Tej, to, jest, to, to, to się za nie? No, no, no. no, no właśnie. No to już teraz wiecie no, dobrze, I słuchasz. teraz ja takie już taki są czasu, nie? Mhm. To damy to teraz właśnie tego te, te, te kwasu. Są, nie? Dać nową łyżkę? Mhm. Proszę bardzo. No, możesz, no. M metalowo czy drewniana? Metalowo może być. No, tak, metalowo. Tylko ten sposób byłem... Bieżąc, Proszę bardzo. Jego nie ma dużo. I... Co, co? Będziemy mieli ten, tak? To, to i to, tak? Mhm. No to już ma... Jeszcze To już będzie wypasło teraz? To byś to nie chciała, żeby... No bo nie masz, nie masz, nie masz, nie masz, nie masz no, nie więcej? Nie, nie, nie, niestety nie. Bo ja robię wylewę. No, no, bo już musiałem robić ślep, bo nie byłoby co jeździć jeszcze do niej. Dwie wyśwy, tak? Mhm. Dobra, dajmy tutaj. Można też też robić z zianami, nie wiem. Ziana ten, o, ten. słonecznik. Dobrze. Słonecznik, sesam, bak, nie. Już dajemy. A ja, jak wy lubicie, czy, czy, czy, czy ten... Czy Wszystko macie? lubimy. Czy lubicie ziany z tych lębką? Przypomniałeś mi właśnie, więc mówię, że słonecznik. Słonecznik, nie? A tak, może bawać. słonecznik? No. Przecież chciał. Jakie to tego byś chciał słończyć? No tylko dodamy do jednego, nie mam pojęcia do którego. Tutaj sypnąć? Hmm, to, to będzie orkiszowy, tak? No. No to można dać, no. No to stopy? O, oznacz. Dobra. Będzie orkiszowy, będzie z... Z, z, z radykiem słończnika. Można kimikiem, dawać nie dawać też, a ten jest z tym. Ten jest z kimnikiem, nie? Z kimnikiem, tak. No możemy zrobić, go potem... Wzórki w odnosi z tego co nie? A, a na drugą połowę, to było ma zrobić z dna Albo co nie? Albo z orzechami ja, ja robię to nie? Sobie. No? Ja, ja robię, no To bardzo super Mamy migdały i taki orzechy. To co z, z... z... z... Tyl, z Ale z to, ziół nie dawałeś, nie dawałeś z ziołami Nie, nie, nie, nie. Ej, bo tam To tam nie. mam właśnie żarna co nie? Bazylii, oregano, chili... Nie, jak... nie. z nie, z ziarnami tak, dobrze? A nie z ziarnami pieprz, pamiętajcie oczywiście. No to... E... No to by było chyba... Tak, to by było wszystko. Teraz to trochę namorę nie troszeczkę. Te to to ładnie wyrobi, nie? Różny połączy. Będzie to będzie tak, jakby chodźli Tak. To właśnie robić, właśnie olej, nie? Że, że, że, że Że czyści, właśnie wszystko do opłacenia. Mm -hmm. żeby, żeby ciasto się tutaj nie ten nie, nie co? Nie robić, nie? No właśnie, ale bo najważniejszy teraz jest moment, w którym. Powiesz stwierdzisz, że jest wystarczająca ilość. Dobra, te mąki, tak? No. To musisz tuć, że, że ten, że nie może się kleić do dorąco, nie? No, ale teraz się klei. Teraz się, się klei, co nie? Ale do, jakbyś do... to jeszcze mieszał i wyrabiał, to ona znowu będzie się kleiła. Nie, nie, nie, nie. ona tak już teraz lef? będzie. Jeżeli zobacz, że wyrobisz z tym olejem, co nie? Tak. Że to się klei, co nie? Dobrze. No, właśnie widzę, po palcach, że masz jeszcze mąkę no, na to palce, jest, nie? Właśnie, Tak. Jak już jest tak wyrobione, co nie? Troszkę się jeszcze klei, co nie? To wtedy... Jeszcze się troszeczkę klei, bo na bardzo. No, chce, to no. Ale, ale to wtedy właśnie ten. A wrzuci wtedy, co nie? Hmm. Trzeba mąki dać. Co nie? A to? I na pół przyzeli, co nie? Chyba ja tak, co nie? To jest mąki, nie? Mhm. Zawsze na dwie ręce, tak? Mhm. Dlatego uważajcie, jak będziecie rozmawiać z piekarzem, żeby go nie zdenerwować, bo on ma lewą taką samą silną jak prawą. Mhm. <gry> mogę mąka Gacham, ona ona wiesz, ona zawsze będzie się trochę kleić, nie? Bo mi się wydaje, Gacham że ona jeszcze, ona jest za jakiś czas, ona jeszcze troszeczkę chyba wsiąknie tej, jakby wciągnie no, no, są, się wody, wiesz? Bo teraz jak Złody, mówi, no, nie, to zrobię, co no, nie, no. to nie można teraz zrobić normalnie chleb od razu, co nie? Tak. Sobie, bo, bo ciasto będzie yy, za młode, nie? Mhm. Po prostu trzeba jak się skręci, co nie? Ten chleb, co nie? Tak mhm. zwane dwie piłki. Nie <śmiany> wiem, i odstawić po prostu, nie? Na moment, nie? Gdybyś sobie poleżał, no, no przepuszczal tutaj ten stół, no, no, żeby się nie, nie przykleiło, co nie? No i teraz z z zrobić te drugie, co nie? Syk A mm. nóż Widelec. najsmaczniejszy podcast w sieci. Dobra. i teraz tak, dlaczego chleb? Co zrobić, żeby chleb nie pękał? Znaczy ja nie pękał? Jak się piecze go, to on po bokach Aha. pęka. Niektórzy mówią tak brzydko, wysrywa się. O. No to że pęka złoka, co nie? Tak, bo jest... Jakiś, jakiś proces jest są... chyba za szybko rośnie, tak? Czy coś? Może mogą być dwie... Przyczyny. Dwie wasze przyczyny, co nie? Albo jest, jest po prostu chleb jest za mało wyrośnięty, co nie? I on jeszcze rośnie pęka, nie? Jest. Albo, albo jest za... za Zimno było jako... Za mówi. niska temperatura jest w piekarniku, nie? Kiedy on był włożony, nie? A. I też pęka, nie? i no i jeszcze jedna jest, co nie? Jak już piekarnik jest, jest wyżany, co nie? I właśnie włożysz chleb, co nie? Czyli dziś, no, przed włożeniem przed, przed, chleba, co nie? Czy trzymać pół godziny, jak, jak, jak ten? Jak pierdolą chodzi już do temperatury, co nie? Włożyć y, małą foremkę, lubię jak, lub, jakąś miseczkę z wodą, nie? Trzeba para w środku, nie? I jak jest para w środku, no, no, no to wtedy chleb, chleb, chleb, chleb cię pęknie, nie? Ok. No. Bo jak, bo jak nie ma parnie, ja to, to bądź... on się robi szary taki wlep, wiesz, szary. Ja leję w tą ramkę tutaj wody zawsze. A, no, no, no, no no, to też dobrze, no Po prostu nie, jest, nie ma czegoś takiego, że myślimy, że jeszcze w piekarniku on nam wyrośnie. Nie, on przed włożeniem do pieca już ma być wyrośnięty prawidłowo do tego. Bo on już musisz.. Nie nie, mi... nie, nie nie, nie wiesz co, no, bo jak też włożysz za bardzo wyrośnięty, to, to on ci siądzie, nie? Do gorącego brzuwka. Nawet, no, no, no. I jeżeli, jeżeli chleb jest przeraśnięty daleko, nie? to jak włoży pękiem, to on się zniszczy, co nie? On musi być tam właśnie ten. Wkładany. W, tak, to się mówi właśnie, jak ja na ten. W pługawie nie? Że jest wiesz. Co? W pługawie nie? Że jest po prostu. do połowy wyłośniętej jest to, nie? Aha. Jak, jak chleb jest ten, jak do połowy wyłośniętej jest to, nie? Wtedy go. się, wie, wie, wie się, wie się, wie się na go. Go, go, ten, go tym nożykiem, co nie, żeby pod się y, y, y, się nie zbierało powietrze co nie, no, bo to rośnie nie i ten, i, i nosi to powietrza, nie, no, to y, y, zaraz ja mam, byśmy co nie, wiesz, tak, go to ten, to, to, to, to, to, to na wszystko, wszystko widzicie, co nie, uh -huh. żeby chleb się trzymał, właśnie, y, y, y, y, żeby dobrze się, się wiesz, tam, tam trzebał ten, kminek czy, czy ten, jak wiesz, jak co nie, tak, to jest ten, to jest dobrze, po, też, też, też będziemy samowali tak, chleby u, u, u góry skórkę, co nie y, ta, to się nazywa szlikta, co nie. Y, Robi się y, ten, mąka, co nie? Y, żytnia, co nie? Jeśli masz masz mąkę żytnią? Tak, tak. A, masz, tak? No. To sama mąka żyta, co nie. I trochę wody, co nie. I, i to rozrobić tak, nie wiesz, y, taką trzepaczką, co nie? Żeby była taka, taka na coś jak. Jak właśnie śmietana, co nie? I tak coś się właśnie robi, co nie? I do tego będzie potrzebny pędzelek co nie? I tylko, i sprawą chleby, żeby nie można właśnie ta, na, tak dopuścić, żeby, żeby chleb. żeby schucha była sucha, nie? Ok. Tak, mąka jest Jeszcze przynieść mąki tej Orkiszowej? A masz jeszcze No to możesz przynieść, no a, jest całe 30 kg kupiłem. kibo. A tutaj 30 kg, tak? Znaczy no, no, róż, no, tutaj będzie z 5 co najmniej. Aha, no, no, no. Nie dobrze jest mieć właśnie, wiesz, mąkę Ca Cały czas w domu, bo to wiesz, jak, jak robi się tam raz czy wodził chleb czy tam częściej nie to, to wiesz, że to się przydaje zawsze, nie? Bo nie musisz cały czas biegać do, do sklepu, nie? Ach, jest z magazynu no. O widzisz? Teraz to już to wypadło, co nie? Trzeba to przykańczyć jeszcze raz, to nie? Wtedy, wtedy ciasto się ten. Yy, się. się odmala, wiesz? wiesz? Tak. się przekręca i on się tego nie boi wcale. Żeby się nie przekręcił tylko nie? No właśnie. No ale jak przekręcasz nim, kręcisz i kręcisz, to, to się wraca, jest. No właśnie. No. Mąkę cały czas dodajesz, a w główną klęczkę wlewasz, olej już wlałeś. zawsze tak 50 ml mniej więcej. olej wlewa? No tak yy, jak na, ja na 2 bątki co nie? Dwa tak y... Bochenki? Tylko, że jeden Bochenek to będzie się około 600-500 gram, tak? No to daje 500 gram, to nie? To, y, jak chcesz to możesz zwalczyć. Te, te, te ile... no. to, ile... to będzie jeszcze potrzebne czy już nie? To może potrzebne jeszcze. No no To w No mysz, przejdź tutaj sam, żeby to wiesz. Dobra, dobra. Już. A ja to tam... będzie malina, mówię Ci. Proszę. Kto będzie malina, aż wie? Tak nie umiem dawno, chleba jest tutaj... Nie wiem nigdy chyba właśnie co nie. Dlaczego? W domu, nie? Bo, bo ja so w no no no, co wiesz. Ale do wnikarnia, ale tutaj nie ma. A tego. tutaj, tutaj raz, co nie? I mnie nie wyszedł, co nie? Chciałem się, się, się zakalać, tak, nie? by byłby taki, byłby taki co nie. No ale potem wiesz, drugi Drugi co nie? Już było co zrobić, trzeci, czwarty, nie wiesz, już. I oznaczałem sobie ten. Przypominacie przy te, te wszystkie receptury, co nie? Porze. Czyli uwaga do naszych słuchaczy, jak wam pierwszym razem nie wyjdzie, to się nie martwcie. Wyjdzie za drugi albo za trzeci. Tadek, tadek ten, przyjdzie z pomocą. Tadek, tadek przyjedzie z pomocą. Tak. Okay, dobra. Jak ta. Jak... Kessler. Tak. Moja koleżanka. Tata, ze szkoły. Ze szkoły. A to ja nie wiedziałem, że ty jesteś z ja, Nie, nie, nie. 650 proszę pana, gram. Ma jeden, drugi? Drugi, jeden mochenek. Zobaczymy, jak ci wyszło krojenie. A drugi no, ma dobry. 671. No to. No to. To bardzo ładne. Tak. Nie. Jeszcze. Często badam psytki żony, także. Tak. No. I co, do obydwie tak. Jednakowo same? są. Tak. A teraz się A jak może, to może to... zmienić. No. Tak. bo ona jest w stanie. Jeszcze. Tak, w stanie błogosławionym. Może... jest. Jest tak, że, że wiesz, że będzie jedna większa, druga mniejsza i dopiero ja na, za tydzień będzie. Ja wyróbna, to muszę mostnie, tam będzie wiesz, większa to przez mocniej, nie żeby Tu już przejdzie no, z jednej do drugiej. Tak. Oj. No. Właśnie. To pamiętajcie, że niektórzy piekarze to są tacy jajarze. Przynajmniej tak. to, to są chlejusy, nie? Ale, ale.. Ale. Ale ja jestem wyjątkiem, nie? Tak? Nie piłeś? Ja w ogóle nie piję wódki, nie? 622 619 dwa sześćset dziewiętnaście no, no sześćset się nic dawaj zakwas tak tak dam te no by... czy ten zostan staje można schować, tak czy jeszcze U... będziemy U... a nie bo już do tamtego U... dawać, tam tego będziemy tamować tak da. Dobrze. Mhm. ok dobra damy no, ten co nie tam już taki przekręcamy go cały czas no bo on doba nam geruje co nie wyrasta nie mhm. jak go się przekąci to ma się rumazem jest taki właśnie tak wtedy. Nawet te, zapachu leki, nie? No, niestety nasi słuchacze zapachu nie, nie poczują, ale może nie sobie, sobie chociaż nie? Możecie sobie wyobrazić, tak, tak. możecie sobie wyobrazić. No, a tu będą dwa, tu, to będzie Z... do, do tych czterech co nie? Tak. Słuchajcie, Jest taka sprawa, że jak zrobicie ten zaczyn, o którym żeśmy mówili na początku, jeszcze tylko szybciutko przypomnę, zaczynamy od tego, że dajemy mleko i gorącą wodę, żeby to był płyn taki mniej więcej gdzieś około dwóch szklanek płytuje szklanki płynu do tego dosypujemy mąkę lub lali dajemy drożdże żeby to było letnie, i, drożże, no lepiej, to było letnie. Było, było. i to i dosypujemy mąki tak, żeby była taka powiedzmy gęsta śmietana 18, A mniej więcej to odstawiamy na pół godziny, po pół godzinie i zrobiło się takie zjawisko, że to tak urosło po czym osiadło odrobinę, prawda? Aha, no i przy, oczywiście, jak zostawiamy na wyrośnięcie, to podsypujemy z wierzchu, e, zasypujemy to jakby no, że tą Pasu mąką. To tak. są mąki i przykrywamy tak, tą ścieżką. Tak, I zostawiamy. I zjawisko będzie takie, że to nam urośnie trochę, po czym troszeczkę opadnie. I to już jest znak, że już czas brać się za obracanie tego, wyrabianie tego. Otwieramy piekarnik. Ja przygotuję ten, ja przygotuję papier do pieczenia. Będzie muszę my, czy nie? A tu nie będziesz wkładał, hmm? tak? Można, nie, nie przyży? Można y, folię przesmarować, przepraszam. i ten, i leko ten, to Dobrze. I nie przywrzeć teraz. Gwarantujesz? No, no. Dobra. Nie ma problemu. Dobra. Ja doleję, to nie, nie doleję wody tam, tak jak tych mówiłeś. No, no, no, no, to możesz używać wody, nie? I do tej ramki i będziesz miał... wilgotną no, dotknął no, Już możemy sobie ten, te, te chleby zrobić, nie? Nie będziesz czekał, aż wyrosną? Znaczy no, jak już skręcę, co nie? To będą ten, właśnie wyrastało, co nie? ten, i w czasie będę robił ciasto na tamtej, nie? No. Ale zielone no. będą wyrastać. Bo ja... ja przeczytałem, wiesz co, w jednym przepisie było tak, w no piekarnik do 50 stopni wyłączyć i włożyć, włożyć tak, tak, no, no. Ale, jeżeli... ale za pół godziny ten piekarnik i tak wystygnie. To co, skąd się będzie tam brała temperatura? Nie nie, nie, nie, nie, bo to jest, że masz pisz sobie ten ten, ten tą debatę, co nie? To i, i, i jak już ślep co nie? To stygnie co nie, ale klapci dalej rośnie, nie? Chodzi o to, żeby przyspieszyć rozrost tego ciasta, jeżeli jest, wiesz. Damier, że samo dłożnie nie są rośnie, nie? To może tam się zrobić, co nie? Ale dobrze, właśnie to ten, mm. to wystarczy tylko ten. Sprawować właśnie to wodą to nie? Głogę, nie? I on, i on nie? On tak? Bo jak się robi na samym zakwasie, to wtedy trzeba to odstawić i tam gdzieś dopiero po 7 godzinach jest gotowe. No. Tak? No, mm. Bo ja ci... tu przypomnę, ja to przypomnę może, bo jest napisane tak, że e... potem ciasto odpoczywa 20 minut, następnie formujemy bochenki i wsuwamy go do Przysuwamy go do blaszki i do pieca nagrzanego wcześniej do 50 stopni i wyłączonego na parę godzin, aby wyrosł. po, po dwojeniu. Na, na parę godzin, godzin, aby To Co wyrosł. dopisał? Nie wiem, jakaś pani w internecie. Chyba babkę tej tego, tak No Gdzie na tyle godzin, to to nie no wiesz. I pisz, z opcji, przecież, przecież y, temperatura y, jest zabicia drożdży właśnie, bary ten. jest ten, jest 240 stopni. A, to, a, to, a na ile to możesz mieć właśnie w A to masz te. My mamy jednak, proszę Pana, ja mam tutaj ściągawkę. U mnie w piekarniku jest, są numerki. Takie masz? Numerek 9 to jest 240, 8 to jest 230, 7 to jest 226. i 6. 9 tak? to jest 240, tak? tak? Tak, tak. Dobrze, to damy na ten, na... na marze, ja, jak chwala tak. się... Co, to na ten, to na 240, co nie? I potem, jakby się tworzy do pieca co nie? Trzeba raz zmniejszyć do 220, nie? Tu jest, jest dodatkowo jeszcze ma wiesz, termowet, o. No, no. Pomogł, jeszcze... No. Niestety nie ma go na zewnątrz e, no. więc trzeba otwierać. Dobra, ja, można no, to ja by, bym by do tego widział co tam się dzieje. No, <śmum> no. no szybki też nie ma jest no, to. Ale jak zmienimy yy, kuchnię to już tam. Już.. Dać. A, a już... Yy, olej masz tylko ten, tak? tak? Że, żeby, żeby nie, za, no, też taki. O, no. Ale no, może być taki zwykły, wiesz. Może być Sunflower, kolor. czyli słonecznik, proszę uhum. Pana. Rzepakowy. żytnią, Tu tak wyjmij, proszę Cię. To jest żytnia sama, tak? Sama żytnia, tak jak chciałeś. Dobrze, masz olej. A jak to może jest? To jest, ja. ja ma dwiezpień. Dwiezpień nie jest żytnia. Jak to nie? 720. dwudziestka. To jest Nie, O, tysiące. To jest żytnia, ale to jest ta, ta taka giehamowa. No. Bardzo dobra, czy nie? Wodowa no jest do, do ten. On, o, ona nie jest dobra do, do kwasu, co nie? Poważnie? N, g, na najlepsza mąka to ten, do właśnie do, do, do, do kwasu jest typ jest, jest, jest To nie wiedziałem. O, ona jest taka lekko ciemna. Facet mi powiedział, że 2000 to jest najlepsza mąka, jaka może być. Może... On się ale, mylił, tak? ale, ale, ale nie działa kwasu, nie? Aha. A, no, no to słuchajcie, no to macie kolejną naukę. Do, do robienia zakwasu stosuję mąkę 700... 20. Do Dobra. A nóż widelec. Najsmaczniejszy podcast w sieci. Koniec, tak? Dobra, już się zabieram. Jeszcze dodać oliwy? Czy umyć pędzelek nie. i będziemy robić. Będziemy stawkę, umyć pędzelek, ale teraz wiesz i ten nie. już yy... będziemy robić Będziemy robić szlipkę szlipę to, no. To rozmalowanie czy nie. Ale to szlipka to z niemieckiego chyba, nie? To mi się tylko kojarzy. Ula, z dodań, no to, mistrę, to jest taka nazwa, wiesz? To yy, ulapiekarzy, właśnie. Do słuchania w co nie? A murarze do murowania. Czy tam murowania? nie? No. wiesz, jak się chleb zwija, nie? Nie, wiesz. Zawsze jest to. Zawsze co nie? Tak. Mój ci, że ona wciąga. I, hmm. i rozwo, nie? I ręką, nie? Tak? Tutaj, gdzie to podwiłaś, nie? A na tej, ten, ten, ten, ten zniadasz, nie? Mhm. I normować takie coś, co, nie? Potem dwoma rękami, nie? Żebyśmy tak, się sklejły. Tak, ściągać, co, nie? I końcówkę. I śluzem, tym, ten, ten, do dołów do, do ręki, co, nie? Ja mam śluz, co, nie? Do, do, szwem. No, szwem. No, szwem, tak. Nie szedłem, szedłem. <grym grym> ile kogo przyjmie, to nie żeby on żadny żab, żeby żeby się zrobił garb, taki, nie? Tak w środę, żeby przyjmieć, nie? Ale to i tak wyrośnie, co nie? No, Raz i tak jest. Byłem A Aj uprowadz? No? Drugi to są, nie? Jak się tak prkroczy, co? No, to Przepraszam, wszystko, nie? Mm -hmm. No kurczę, wiesz co, bo ja rozmawiałem z tym jednym gościem, to on mówi, że mąki można dodawać ile się chce. Ale to jest nieprawda, bo w tej chwili jakbyś go tak gniót, gniut, gniut, gniut nie a to dłużej byś musiał. O, on będzie za ten. Ciągle będzie pił. Będzie za dużo za mąki. Za twardy nie może być no też, Właśnie. No bo, właśnie. Za, o, to musi być tak, jak teraz zobacz, patrz. Weź, jak ja to taka się.. jest, jak to gąbka. Czuję, że dasz I on się odbije, nie? Jak gąbka mówię, A nie może być tak, że. Tak, tak, tak, wciśniesz i ci zostanie bo no, jest, jest czasowo no no to jest nie? i inny chleb od, od tego też może pękać nie bo jest za ten, za za ten za w nim jest nie no bo tam się... babkę jak mm -hmm. ale jak, jak jakąś babkę w piasku co nie gdzie mm -hmm. jest sucha to się rozsypie, co nie tak. a ja też trochę wody nie? bo to to, to będzie spita nie tak. no, no to to to jest podobnie, nie z tym też, nie? Ale wiesz, no a w jednym przepisie w internecie znalazłem, że y, dajesz, nie ma problemu, bo wiesz, bo jak ja uformowałem, było napisane, że najlepiej się piecze na kamieniu. No ja myślę sobie, dobra, no to zamiast kamienia użyję tej e, wiesz, e, użyję e, foremki takiej płaskiej. Ale no. jak, co ja zrobiłem kurkę, to ona mi się rozplaszczała, się taki wiesz, rozmywała się. No to znowu dosypałem mąki, żeby było sztywne i to do dupy było zawsze. To trzeba wrzucić, e, Czasu przychęcić, co nie? Bo no... Oczywiście ten, gdy ci się, się odajecie, no bo już się robi takie yy, dajmy, już długo leży, co nie? I, I siada co nie? Trzeba się te przykręcić co nie? A jakie je ja przykręcę, to on znowu siada, bo, bo muźnie musi znowu czekać, żeby wyrosło. Prawda? No tak, no ale wiesz, to. Jak I w którym jest... momencie jest, i wiesz, czyli masz ten moment, że ty go znowu przekręcisz, czyli go znowu zgnieciesz i później musisz czekać, żeby wyrósł. A on wyrośnie i znowu siądzie. A, a, a chodzi ci o chleb, tak? Tak, tak, tak, do pieca. Chleb do pieca, tak. wkładamy do forenty. Jeżeli. Chodzi mi o to, na yy, chodzi pokojąc. mi o to, że jakbyś teraz zostawił, położył na, na takiej blaszce, no. tu. to się rozpłynie. Nie będzie taki sztywny. I jak wsadzasz w piekarni. Czemu dobrze skręcić. Jak w piekarni wkładasz, to wkładasz same bochenki, prawda? Jak chcesz, no, w jak, jak to, to możemy, zrobić na, możemy zrobić na ten, na takim czymś, nie? I, i ten, i inne cię ciądzie. No Bo widzisz jak jest chleb na przykład balkonoski? tego no, chleb. Bo chleb jest. jak jest, to wiesz, on jest taki. Ty go wsadzasz na tej długiej sztycy drewnianej. No, lub na podajnika, nie? Teraz no, już tak no, na no, okej, okay. Ale na opaci, ale na łopacie. Właśnie, właśnie. A on i jak on urośnie, to on jest tak płaski, ale on się podnosi końcami. Tak. I górę też ma taką no ładną formowaną. Bo, bo ten chleb jest, jest robiony ręcznie, nie? Każdy chleb, który jest zrobiony ręcznie, nie, zawsze będzie wyższy, nie? Od tego, od tego co jest z, no, z tej maszyny, nie? Bo jest zwięty ręcznie, nie? I, i jest bardziej zwięty mocniej, co nie? A. Chcesz, chcesz sprować no. ten z widoczny? No. Weź, teraz idę przewożę. No i weź tu, nie? Sparz go lekko, sparz go tak, co nie? Nie? Zawsze tutaj chce masz lustrę, nie? Tu się klei tutaj tu już. No. Muszę to Tam się nie nie? No, to się nie kleiło, Tak, taką drogineczkę. Trochę, no, zobacz, zobacz, zobacz można, nie? Sparz za stronę, nie? Zrób tak pierwszy łuk, co nie? Daj i do góły tak, co nie? No. Tego, tutaj, uh -huh. w tym, nie? Tak tego, i uh -huh. potem weź tutaj ręce, nie? Palce w środek, żeby żeby kciuki i rulujesz tak, aż papierosa, nie? Tak zobacz. Tylko musisz pychać puszasz. puszczasz, pychać pushasz, widzisz? Patrz, bo musisz tak, wiesz... Powiedz ci, pokaż, wiesz, tak? Widzisz, widzisz jest, jest, jest, jest, ten, Dobra, jak, jest, jest za lekko, nie? Za lekko, nie? Musisz, zobaczyć. Tak. Jak nawet, chcesz zrobić tak o, nie? nie? Tak, tak, tak. tak, tak. Możesz przełożyć go, co nie? Jak to tak nie zagnieść, nie? Tak. Potem ciskasz, puszczasz, ciskasz, I Ja się sam formuję, już do końca nie. Musi być taki taki taki coś twarz, nie? Nie może być taki luźny wtedy, nie? No. Te te jak tylko trzeba tylko czas i jeżeli to to do fremki idzie, to nie? To jest mały nas. Janykowy, najlepszy. Tak, to widzisz? No, wreszcie no. nie robi. Nie? Nie. To, to jest dobry lek. Na wszystko. Zwłaszcza na wampiry. Tak, tak. No więc... nie. Zabija wampiry, ale jak cię nie wampiram... To, to nie tyka. To, to zabije, a jedynie go wzmocni. ten... Y go wyleczy. Więc, słuchaj, my, słuchaj. My, my musimy chyba to położyć na powierzchni. wiesz. Ja dam blaszkę, jeszcze jedną i to można wstawić tutaj. Tak? No, to, tak. no bo, no bo tu tak. będzie tylko Czy wejdzie ci. Czy... Nie, to tylko tutaj teraz. Aha, no, no. Tylko teraz, no bo co, bo teraz już nie będziesz jeszcze tego wcada do, do pieca. Nie, nie, nie, nie. To teraz będzie węstało, co, nie? Można to nawet y, teraz ściężką y, przypiecać. A, tak, no, to tak. Sobie, Tutaj, tutaj dobra? Jest okay. i Jest tutaj jeszcze, tak? To możemy je piewać, tą to... szybko przy tym. Ten... nie? nie? Tu masz miskę, tu jest pędzel, tu masz miseczkę, tak? Yy, a przy... kuba co może być wiesz? Kuba może być tak? Który? Obecnie jaki I masz jak chcesz, kwiatki. O, tak, no, już dobra. No sobie z tej, tej dwusetki sobie, bo no badamy. No i w tym. To jest z niej dołomane, co nie? Tak. To tak, trochę wody. Nie mogę, że to wiesz. To wody. Może z pynami Masz to takie, te? takie bawełko? Trzeba Yy, taką trzepaczkę? Tak to, tak jest, druga, druga szuflada, druga, druga, druga, druga. No niestety, nie Ale następny razem będzie. A masz mas mąkę mokę Mam tą gratoną Mam ziemniaczaną i mam kurydzianą też. To, się, to, to, to, ten, to ta ziemiasana się nam przyda później, wiesz? To jest później wiesz? to na tym. Jak chleb się spyzał wciąga, co nie? to ci proszę, jak zrobić, żeby on się błyszczał nie? i żeby skukać, ten, skórka pekała w kosry leko. Nie? O, no. No. Bo jak, jak widziałem, te, te twoje chleby nie, raz, nie? To, to one były takie szarawe leko, nie? A, tak, tak, tak. No ja mam jeden sprzedak. No, już tak wyglądał by no, z tej foremki. No, no, tak szarawe. No, no. Ale tutaj struktura to jest niegorsza. No, no, no. Mięki jest, ale tak jak mówię. No dodam a za to mąki? No tej razowej. Normalnie, wszędzie razowej. Ale widzisz, widzisz tutaj jest taka linia. Pęka, tak? Tak, widzisz, jest taka linia. O. Nie pęk. A dlaczego? Bo no widać, że sprawiałeś go górę czy czymś? Nie, nie, niczym. No tak, pęka, bo jest za ale jest za ten. Yy, za za sztywny. Zasłuchał głośno. Twarda się robi. No właśnie. Tak, dlatego, dlatego lekarz leczy ludzi, dlatego piekarz robi chleb, a szewc buty naprawia. Chodź. Właśnie dlatego. To też musi być taka, żeby się na coś jak klej nie? Bo Najlepsza właśnie jest mąka, ta właśnie 720, co nie? No ja bym poszukał, ale wiesz co, e, tu w Anglii było dalej taką mąkę. No bo oni on nie mają tej mąki, wiesz? Anglicy jej nie mają. To kupisz tylko w sklepie polskim, wiesz? W grosiku jest, wiesz? No, jeszcze raz proszę poddłużyć. W grosiku jest, wiesz, ta mąka. Jest napisane 720? 720 tak. To jest wolniejsze życie, tak? Nie, ma. ja byłem w Grosiku trzy tygodnie temu i nie mieli mąki w ogóle w nie? Możesz, e... Chyba, że. Nie? Może teraz przywieźć. Może ja tam byłem wcześniej, no, bo ja zawsze zależał na tym. Ja na No. no. <laughs> Pytałem się i nie ma w tym polskim sklepie. A nóż Widelec najsmaczniejszy podcast w sieci. musi być taka. Coś jak taki kisiel, nie? Tak. Ciężko, to... Czyli nacinamy chleb dopiero później? Tak, w połowie, jak, jak już będzie tak wyrastał, tak właśnie tutaj do tego, nie? Do tego, nie do tego, jest już za chłodno? Bo do szanaczy? Nie, nie. Nie, ale nie wytręmy, wytrwałeś, to dotyczy do no, Może być celowolny, <zysk> nie? nie ma problemu, będzie... Będzie taki nowoczesny marcyz. Nie, on już nieraz za dużo nie, <głos> nie można tego ten, y, y, y, ten, y, to dopuścić, żeby skóka y, na ten, na chleba sucha. Aha. Bo zawsze ci ten, chleb będzie szczelał w tak pęknie, nie? A jak jest, a, a, a jest z, z ten, mokra się, taka najbliżona, no. W pierwszym, w momencie, ja zauważyłem tylko, Środek lewa, co nie? Może wyrastą, nie? Żeby zabić silnie ten, nie? Przyjmuje ten, do ściany, do do woda, do, do, do, do, do, do nie? Właśnie to jest co nie? Mm -hmm. No i to sobie zostało. Można by tę ścieżkę przypić. Widzę, że to jest ścieżka, czy to tak? No, to przypięcie E, za krótka ta ścieżeczka. To no jest dobrze, tak? Nie będzie dotykać do wierzchu. z Okej. Okay. No, tak. to, to już jest niepotrzebne na razie. Nie? To już... Bo nie będziemy robić mu żytnio o tylko będziemy no, robić tą stroną. Tak? Chcesz. Możesz sprzedać, nie? Bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo tym bo ty chcesz. We przełożyli, nie? Mhm. No jeden zróbmy taki, wiesz, no zróbmy taki jeden. To będzie może około rzeczywiście, tak. Oba, jak to to coś to ja do to dosypię, nie mam nie mam dobrego dosypię na połowę, nie? Tak. Wygladnie jak, jak jak się miał kwaso, nie? No. Tak się sztachnął, ten kwas, to w gdy tości Takie by takie amoniak prawda? No, takie mocne bardzo, nie? No. Czyli to Czyli tu dodawaliśmy to mogę samą przenosuję. Białą strong to, white, white. strong. Tak, tak, uh -huh. tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Tylko tą, to tą, tą. To kiedyś I kiedyś tylko z niej robiłem właśnie. Tak? Zakład był na mące żytniej, a chleb był robiony właśnie na ten white strong. a też. Dodamy teraz wody. A, czyli to było ja po tam, tym, to, to czyli coś po coś? tym yy, zaczynie, które sobie tam rósł trochę, tak. rozdzieliliśmy to na dwie części i donaliśmy trochę wody, bo będziemy dodawać Tak, to będzie trochę to, to, to żeby, żeby ta woda była taka letnia, co nie? Nie może być za, za ciepła też, nie? I to też za ciepła też, bo za bije Za zimne, nie? Czyli około 40 stopni nie? na oko, tak? W palcu ma być ciepła, tak? Taka, no, musi być ciepło, bo, jest sobie, nie nie sobie, nie bo temperatura tak, człowieka 36,6, czyli mhm. mój będzie, jeżeli będzie palec odczuwał ciepło, to będzie wyższa temperatura tak. 36,6. Czyli taka tak? letnia to będzie na tak około 38-40 stopni. Nie? Jak się wydaje, wydaje. No, tak, no, tak wiesz, żeby, z, żeby to schłoda za nocy, i to, to... teraz, tam właśnie tam soli troszeczkę, no. To przesiewamy, e, nie tylko po to, żeby tam wychwycić jakieś nieczystości, ale również po to, żeby, żeby ją na to wieszyć. Tak. Muszę Ci powiedzieć, że to co teraz ja widzę, to co Ty robisz, to jest... Całkowicie inaczej niż to, co znalazłem w jednym czy w drugim przepisie. To jest masakra. Jak ci, żebyś, żebyś, żebyś zrozumiał to, oni jak robią.. To jest dla mnie dziwne. Wiesz co, oni. Dużo osób robi to, co piszą tam, co robi z książek, nie? A to nie jest tak. To, to musisz pójść, pójść do piekarni i zrobić chleb w pikarni, nie? To nie jest tak jak. Ale A ten kto pisał książkę czemu także napisał. Wiesz co? Jak szef się mnie spytał, co nie? Było nas cztery łóżki, co nie? Zapytał się nas cztery łóżki, co nie? Jak ten, jak zostaniesz tutaj u mnie piekarzem, co nie? Jak będziesz chciał robić ciasta, czy tam inne, coś, yy, yy, yy, yy, yy, według czego będziesz chciał, yy, czym będziesz chciał się posługiwać, nie? Czy według książki, co nie? Tak, się w usłym, co nie? Czy według tego, czy według tego co się nauczysz tutaj, w piekarni, co nie? No nastroje powiedziało, że ten, że jako piekarni, że piekarni, bo to jest co innego. Jest, jest praktyka, a co innego jest nauka, teoria, co nie? No. A jednego nie powiedział, że no.. Książka to jest książka, nie? Tego, trzeba bać przypaść. No, do tego zwolni No dobrze, ale to ktoś napisał tą książkę i w sumie co to, oni, wa, czego w, oni was tam uczyli? Uczyli was o rodzajach mąki, czy o rodzajach pieci. W, w, w szkole, w szkole czy uczą tylko. Rodzaje mąki, nie? Co jaka jest mąka, nie? drożdże może jest. też no. no chemii troszeczkę wszystko, nie co nie? nie? Wszystko, ale, ale.. nie uczą cię jak ma zrobić ciasto. Tam tego nie ma. Tam masz napisane tylko, że potrzebne jest to i to i to, to ale, ale nie ma nie ma wpisane. Yy, znaczy jest jak masz to ten, yy, to co nie? Mhm. Ale nigdy yy, ci nie wyjdzie jak masz wpisane książka, co nie mam po kolei zrobić nie? Jak zrobić to, to, ten, to właśnie praktycznie, nie? Ja Ci dla przykładu przeczytam, jak tutaj jest. Poza tymi składnikami, które tutaj są podane, 300 g zakwasu, 450 g mąki pszennej chlebowej, 250 litrów zimnej wody raczej i 14 gram soli. Wyrabiać chleb długo i dokładnie, nawet do 10 minut. Ciasto ma być elastyczne i odchodzić od ręki. Długie wyrabianie jest konieczne, aby uwolniła się, uwolnił się gluten, który będzie trzymał formę chleba. Potem ciasto odpoczywa 20 minut, następnie formujemy chlebek i wsuwamy go na blaszce do pieca nagrzanego wcześniej do 50 stopni i wyłączonego na parę godzin, aby wyrosł po, tak, po, no, po, po, po podwojeniu objętości. Nadaje się do pieczenia. Nagrzać piekarnik do 230 stopni, naciąć chleb, wsunąć do piekarnika zrobić trochę pary, piec chleb 15-20 minut, następnie zmniejszyć temperaturę do 180 i piec jeszcze przez 40 minut. I od razu pozwól, że jeszcze przeczytam Ci chleb, codzienny też przepis z internetu. Ten chleb jest dobry na początek pieczenia na zakwasie, stosuje się, zaczyn z dodanej mąki w tym chlebie, stosunek zaczynu do mąki jest 50 na 50. W takiej proporcji, nawet chleb na młodym zakwasie będzie na pewno nam wyrastał. Nazwany jest codziennym, bo się go piecze bardzo często z ulądu. Nasz chleb sklepowy. W... I teraz tak, sposób wykonania. Składniki wymieszać w misce, wyrabiać około 5 minut, aby otrzymać gładkie, elastyczne ciasto. W razie potrzeby dodać mąkę lub wodę, odstawić na 20 minut i jeszcze raz przez 5 minut wyrabiać ułożyć w formie, bądź formować bochenek, przełożyć na dobrze wysmarowaną mąką e, miskę lub koszyk, pozostawić do wyruśnięcia na 3-4 godziny lub do podwojenia objętności, przełożyć na blachę wyłożoną papierem lub kamień i wsunąć do piekarnika nagrzanego do 230 stopni na 10-15 minut, następnie obniżyć temperaturę do 200 i piec jeszcze 20 minut do zbrązowienia skórki. I koniec. To są bzdury. G, g, g, co niektóre tam? Tak. Początki są nowe, początki tak. nowe, nie? Tak, tak, tak, Ale tak. nigdy chleb ci nie będzie wyrastał jak tu teraz robiłem, co nie? Parę godzin. No. Przecież to będzie góra pół godziny i no ciemniej. Ta pieca. No, gdzie będziesz przechodził ten? Na czekał parę godzin? Nie? To tam, może, tam, tam jest. Ale bez drożdży, to może tak. Nie? Na samym zakwasie, to, to może tak. tak. Na samym no. zakwasie to tak. Bo niektórzy no, ale też, też mówią, Ale też na chmurze, bo to wiesz. Aha, nie jest 8 godzin, Jaka jest temperatura? Co? Co? Coś ty, cię? chleb ci będzie temperatura wyrastał? Ale na samym, na, samym, na samym zakwasie też nie. Też nie, też nie. Bo ona napisze wodę. Woda wlewasz wiesz, woda żeby żeby ponieść temperaturę, ciasta, y, stać, żeby było, co wiem, się było nie? proces się rozpoczął? Przez, y, nigdy się nie lewa do, do, y, do chleba, ten. Y, zimnej wody. W, zimnej wody nie, lub. Lub, lub wsypać lód. Mhm. Zamieszaj ciasto z rozrodem, z, z, lodem, z chlebem, nie? Tak jak to mówił szef. Mówi, piekarz, który się ten, jeśli uważa, za ten za za, Piękne. za, Piękne. za piekarza, co nie? Mhm. Podejdzie do ten. Do kotła z ciastem, co nie? I żeby zrobić ciasto, nie? To on ci wsypie wodę i, i wleje mąkę. I, i on zamieszaj ciasto i to jest właśnie to i, i, i, no, i to jest takie piękasznie I, i jeżeli ktoś tak ktoś, ktoś takie coś właśnie zrobi, co nie to y, to od razu jest, jest, jest, jest, jest, jest, jest zwodzone no. no i tak raz zrobił, co nie taki taki raz no Niby nieby ale z przysłuszenia do tego do do do tego do, do, do, do nie no. Ale to jak się, jak się wsypuje wodę? No, no właśnie, no tak powiedział co nie? No, no, wo, no wody nie masz w poszku, nie? Nie, no jest zupełnie no. nie. i no nie i, i no, nie wsypie, co nie? No i szedł do niego co nie? I tam powiedział właśnie co nie? Mhm. Zrobiłeś czasu, tak no? Wsypałeś ten wodę, nie? Tak, tak, no z jest, nie? A, a, a nawalałeś mąkę? Tak, no to no, no, tak, no. Wod, no i woda no, no zwolniłeś, co nie? Piekać, który, który robi ciasto, on musi myśleć to co on robi, co robi? on dał do, do, do, ten, do, do ciasta, nie? No, bo, no bo ten. Bo często jest tak, że, ten, że, że zapominał że i nieraz ci soli, a nie, nie albo się nadłożyć, nie? Na to, nie? Tak, tak, Lub tak. przesolić tak. Ci, albo ja za dużo. Tak tak tam mówię jeszcze jest? No, nie ma niestety, więc musisz trzeba trzeba zgarnić. Niestety już nie ma. No, to. Chyba, że dodamy coś Najrzadsza jest. Możemy. E, chyba ta. ta Jest chyba najbardziej no. e, taka drobna. Tak, albo ta. Chyba a to to? A to, jest? to jest. To? No. Przenarazowa. To podobne jak ta jest, to właśnie. No. Tak? To jest, no. Mnie się wydaje, że ta jest bardziej. ciemna? Łączna, tak. Jasna jest raczej. Znaczy, no, no, bardziej odwrócona no, do tej. Może jest. być, no, być ta, no. Bo tu jest. bo gra, ciemna będzie grachamka jest jeszcze posłuchamy zobaczyć. Tak, ta będzie, ta jest jaśniejsza, no ta jest No to jest, ja kochasz? No to jest fulmin, no, a ta jest, To jest to ful. No, Z pełnego ziarna, a tam, tam nie. Anusz A noż widelec. Najsmaczniejszy podcast w sieci. Dobrze, posmarowany. Trochę urosło. Możesz włożyć na ten, tylko ten ja i tak już, Jak się to możesz ten, y, to y, przemaluj jeszcze raz w nie? Tak, lepszy. Tak, chleb to Tak, Tak delikatnie, żeby nie zbić z gardy właśnie, nie? Nie zbić zgardy? Z gary, gara, gara chleba, A ale tak. to jest wyrastanie ciasta, nie? Gara, nie? nie gara to jest w buksie, nie? Garda, tak. Tak, no, Garda. A to za angielskiego. Okej. Okay. Posmarowany, piec tak? nastawiony. Hmm? Ja zrobię zdjęcie jeszcze. Może właśnie wiesz, co teraz zrobić? bo ja ci pokażę ten. Masz dożykosty taki mały? Oczywiście, pokazałem Ci przedtem obraz. No. Taki obraz, ja taki Ostry, tak? Jest chleb jest ten. Chleb jest, tak? Tak. Robisz takie wzorzec, zobacz. Spójrz i do takie... Ostrzec, nowa, to 3 No, tak. No. I to teraz będzie rosło, co nie? Uh -huh. I to Przykrywałem, czy już... nie? Ci już. I w te pory tak, to wesz, tak, to wesz, te, ten płyń wszedł. Tak, no i, i, no, i, no i też, że jak to będzie raz osłon, no. to nie? To będzie się będzie ten. Tak, prostsze. się oszyżało, co? No, może no. no, ja taki wiesz, taki specjalny taki chleb, wiesz. Ja chleb. Nie wiesz, tak nie wiesz, tak nie ten. ten Psiuk nie? Nie. Tylko taki, ta, taki filmowy typowo piekarski chleb, co nie? Sprawdziwego zdarzenia za modowy. że jest takie tałe nie? Tak. I, I teraz może taka twarz, że jest, nie? Tak. No bo jest inna mąka. A. Tak? Mhm. No i tak jak się upieczy tyle chlebów, to, to będzie gdzieś na cały śnieg. No już do Powiem Ci szczerze, że temu się bardziej podoba, bo ja powiedzmy zrobię tego chleba, tak jak dzisiaj robimy. Bym zrobił tyle tego chleba, to powiedzmy, bo u nas idzie mniej więcej takich, tych małych, to idą dwa przez tydzień, nie? No dużo nie jest. Dwa, tak. tak? No wtedy, no tak, tak. tak się to powiedział na miesiąc, albo no lepiej. Jeden tydzień, dwa, trzy, cztery, tak, masz rację, na miesiąc. Zawsze się, tak, jeszcze z mówimy co nie? jak, jak chleb wyciągał z pieca, co nie? No. I, I pakował skrzynki, nie? Brał z deski i, i, i noski. I Grunce, tak ten gąs takie nie? Tak? Weź sobie ręce wzięło wodę, albo ręce i, i, i wtedy weź ślebny, to wtedy, to wtedy będzie ten.. Nie, tak nie będzie, tak, tak gąsosy, nie? A to jeszcze bardziej, bo to tak. woda zimna przywiera do tego, nie? Ja tak. ręce pożyli, wiesz. O, ale, no, ale, no, ale tak się ale, ale ten, szkolił ucznie. No to u nas było inaczej. Tak. Wiesz jak się szkoliło uczni, że wysyłał ucznia. Z wiesz, z wiadrem po fazę albo po. A no też, no, no to tak. przynieść trochę tego powietrza skompresowanego. Hmm. I ja już tak, że chleb był blaszek taki co nie? Blaszane piec, co nie? Na podajnikach, co nie? Mhm. On cię myślał? Znaczy, ja mu mówię, wiesz co? Będziemy zaraz chleb wyciągali, co nie? Wyjść tam na żoż, nie jest tyłu pieca co nie? Ustaw tam jeszcze już... Z skrzynek, co nie? Zaraz tam będzie chleb wychodził, co nie? On tam poszedł, co nie? Dob Dobrze wiesz, że sam nie tak teraz, nie? Poszedł tam i stoi, czeka, co nie? My już chleb wyciągnęliśmy, co nie? On tam dalej stoi, nie? czeka, nie? Czego? Spotkał nie? Co ty tu robisz, nie? No to, no. Tatek ten trzadnik powiedział mi, że... Wietałem, że... Zaraz tam będzie chleb tutaj wychodził, co nie? A on te wszystko właśnie? nie? jak już ja na wadze jest i... i... No i zaraz, jak już do będziemy Nie, i to teraz, nie, I już, od razu. A to by się wpisywało w to, co ja wczoraj puszczałem, wiesz, dziewczyną jak wiodzą mnie z pracy. Bo było, zrobili taką ankietę wśród gimnazjalistów, zadawali mu pytania. Jeżeli jedno jajko gotuje się 3 minuty, to ile się będzie gotować, ile się będą gotowały 3 jajka? Mm. To samo. No właśnie. A uczniowie odpowiadali, wiesz, na przykład 2 jajka to 6 minut, 3 jajka, 9 minut. Zależy czy.. Jak to rozumiesz, jeżeli płynę, no jak to no. Zapytali się później, wiesz, takiego gościa, który, wiesz, taki niemyty, zarośnięty, bezdomnego, to wszystko odpowiadał też, normalnie, prawidłowo, nie? No. Masakra. No. Masakra. teraz damy to reszkę co nie? A praktyki ty sobie sam załatwiałeś, czy szkoła wam załatwiała? praktyki? Ja mam sobie sam znaleźć, co nie? Które ja bym chciał piekać, co nie? Mhm. gdzieś każdy sobie szukał tam, liczenia, ale ja poszedłem tam tam gdzie mój kolega był co nie? Aha. No razem, no on, on był już ok. y, on już był ten y, y, się, co nie, a, a, a ja byłem już, już nie, na ja byłem na pierwszym ogólnie, a on już na drugim, nie? No. I tak lepiej jest po prostu, nie? Mhm. Mniej cię ścigałem się, no bo wiesz, no bo, no bo kolega Ci mówi, wiesz, z, na, co, na co masz uważać. Uważa co, no, widzisz, zobacz jak. Jak do miejsca, nie? Mm -hmm. I ono. Ten, jak tak plażało z 5-7 nie? to już jest takie, widzisz takie. takie tak, takie jest czapkowate, takie, nie? Że ono co nie? No, weź teraz tutaj, nie? To jak taka pastryjna, co nie? No, a jak je przekręcisz? Poszedłeś tego, tak wiesz. Dookoła, co nie? Mm -hmm. Zobacz teraz, nie? Jest sztywniejszy. Mm -hmm. I on wtedy idzie do góry, nie? Tak. A takie, jak położę ta takie zastosy, to on się rozleje? Tak, tak, tak. Też, też na tym, na, jak, jak na blaskę jest to, nie? Tak jest, tak, tak. To już było ładnie. zobacz, jaka hmm? jest temperatura w tym. już. jest tak głucho, w lewo, tak. Ile jest? 50. Nie, to 500. To są inne Fahrenheit'a, to są 250. Jest. To więcej, ale no, 260. To za dużo, Trzyba, tak? Tak, tak. Zmniejszamy na... Damy na ja no, A to będzie ile? Nie, nie pamiętam. Poczekaj, tu przeczytam. Siódemka e, to jest 220. Tam woda jeszcze jest, tak? 4 jest, jest cały czas. Ile mam w ramach? Cztery, tak? Tak. Będziemy, będziemy je dawali na ten, na samą górę, nie? Bo na dół nie będzie dało, nie? No, chyba że damy to piętro wyżej i to damy trochę wyżej. Tak, tak, żeby było na, ten, na samym środku, co nie? No. Ja też, nie? no. I, I wtedy, to, tu prostu na lupę możesz dać jakąś formkę jeszcze z troską wody, nie? Żeby nie, mieć wiesz, było w tym. Żeby w ogóle. Parę więcej? Tak, tak, tak, tak, Tu wejdą i tu będzie następna na przykład. Co? Nie, nie, no, no bo zrobimy tak, że, że zrobimy pierwotny efeb, co nie? A ten, a ten zrobimy później, co nie? Dobrze. A ten będzie po tym, nie? Dobrze. No. Tutaj da, da wiesz co? nie wiem czy nie będzie, czy się nie ten, nie, Zachacie, ja będzie wyrastał, może się liczysz, no dobrze, czyli wyjemy że tak, wyjdziesz tak, to było nawiążliwe, no tak, ja, ta, to niżej, to niżej, to niżej, to niżej, to niżej, ale czy my tam coś będziemy to Nie, nie, nie, Nie, nie, nie. No to to ale tu chcesz dać wody? A ja nie wiem, czy chcesz jeszcze dawać? No co wydać wiesz, żeby więcej... Jest woda? To będzie para, mówisz? Mogę spryskać spryskać, jak chcesz jeszcze ścianki. A masz jeszcze jakąś? No to ci z wody, wodę, mam tę miseczkę z wodą, nie ma problemu. mam taką miseczkę małą. I połóż tutaj co nie? Tu możesz nalać wody, jak chcesz. O, no No, tu wody nalać co nie? Oczywiście. Tak wiesz, z, z puszkanki, nie? No, nie z, wina, wody. Dobrze. No, to jest cały No, teraz jest Tak, teraz jest No Teraz ja się woda. Maja, Dobrze. No i dobra, tutaj znalazłem tę. Teraz ja już ten brat, to ten. To panie można że już było. za A powiedz mi taką rzecz. A Jak się pracowało, powiedzmy, bo w zimie było fajnie, bo było ciepło w piekarni. ale w lecie to było trochę gorzej, co? No, gorąco, bo nie? co wybierz. Nie raz chodziło bez koszulek, nie, ale tak nie powinno się chodzić. co nie? Nie było, bo się spociś. Mamy te te te dwa, te te te te te te te te te te te te nie wystarczy, bo bo tu jest trochę to już czas to się wyrobi. To to tym będziemy smarować później jeszcze. Tak. No. Eee, tak. Możesz dać no. drugi tak, i taki pojemniczek, nie? Lub. A co? A tu jeszcze jest popać. nie? Kubacik, nie? A, ale to A. później, nie? Jak, jak chleb w jak wejdzie wyjdzie, co nie? Ha, to, to wtedy yy, wody zmowy się to będzie działa czamu, co nie? A, no Al, ale tutaj, no, to ten, to jeszcze szans, bo to będzie, wiesz, to będzie gdzieś w piecu z 45 minut, co nie? Dobrze. No dobrze, ale jak on przyjmował uczniów, to jakbyście kończyli szkołę, czyli kończyliście praktykę, to co dalej? To mam się.. Yy... Piotra, o, u on dzisiaj? miał z tego pieniądze, co nie? I my mieliśmy z tego pieniądze, co nie? No dobrze, no ale skończyło się szkoła, się skończyła, to wtedy gdzieś, gdzieś, gdzieś co dalej się działo z tej no, kolegami? kolegami. co nie? Tak? Po prostu właśnie, znaczy Szef dobrze wiedział kto, kto, zdobył, kto y, jest dobry, nie? Jaki uczeń jest najlepszy, co nie? Więc, więc jego pytał pierwszego się, co nie? No. Nie. Ale przewodnie to wszystkich y, to już ten uczył wszystkich, co nie? No dobrze, ale to było tyle miejsca? Bo tam już było Tak, tak, tak, ale to wiesz... Yy... No dobrze, ale po trzech latach, jeżeli co roku miał trzech, to po trzech latach on nie było zawsze, dziewięciu. On zawsze robi tak, że, że tego nagle się pozwalają samo nie? A. Ale przychodził tak, że, że nie wszyscy ci uczelni, chociaż przez pierwszy rok i już jako szanadnika, nie? Ta pasowała co, nie? A potem już sobie szukali czegoś innego, nie? sami, nie? A. Tam gdzieś bliżej, tam gdzie mieszkali, bo coś nie, lubię jakaś... Yy, nie hmm. lepsza piechata, nie, nie lub. Tam koledzy go wypasowali, to do Tam przyszli, co nie To, to, to no przestało no. i, i jeszcze raz ten. Yy, to doszli w tą co nie? Nie będziemy mogli już to wkładać do pleców. A nóż Widelec najsmaczniejszy podcast w sieci. że ten, co jest w silikonowych no. to więcej wyrozpalić. Się no tak ta się, ta się, ta, ta się rozszerzy, tak się rozszerzy trochę. No. Radio mogą grać na piekarni czy nie? Tak, tak, no bo no, no to lepiej, nie? Tylko że to w nocy, o której się zaczyna od drugiej czy o 12? Zależy, nie wiesz, by były, no nie wiem, były trzy zmiany, nie były dwie zmiany, nie? Tam, tam, tam gdzieś nie, do to były dwie zmiany, nie? Na i... I do na 6 do 12 i później... I nocki, nie? Od 22 do 6, tak? No... świeżo, wiesz, w Polsce to... Nie patrzą Ci na godziny, co nie? Każdą przyjść ci na ten, na ósłopak ten i, i, i pracujesz 10 godzin, a, a patrzą Ci na manie, nie? Prywaciarze, no czy Nie, było tak. A jak się nie podoba, no to szukaj sobie innej pracy, nie? No i popatrz, oni się dziwią, że... E, dziwią że że chcesz podwyżkę do... potem albo coś, nie? że wiesz, że pracujesz dłużej, nie? Nie, oni się dziwią, że się boją prywaciarzy. No nie dziwnego jak jest, jak gro ludzi jest, wiesz, prywaciarz jest jeden, a... A czeladników jest tam powiedzmy 6 i, czy 8 i którzy pracują powiedzmy 12 godzin, a szef im płaci za 10. Uhum. To nie jest uczciwe. Czy wiesz, w piechaniach nieraz jest różnie, co nie, że, że prywatny powie, powiem, masz płatne od. Yy, yy, yy, na, yy, na akord nie? I yy, tyle ile zrobisz, nie tyle. Czyli od chlebka masz pacjent, ta, co, na tam latam, nie wiem, 10 groszy, tak? Czy no tak, no, no, no, wiesz, od, od, od, od załowienia, nie? Ile ile, ile wiesz, zrobisz, nie? To, to tyle masz wasz, pasowanie, nie? Lub, lub masz wiesz, lub jak na godzinę, co nie? Ile zrobisz w godzinę, co nie? To, to masz tyle potę, nie? jest ziemna, więc wiesz, można wyszleć, nie? Dobra, tyle można już wsadzać? No zaczęłam jest temperatura. No, jest 2200. I tyle ma tak? Czyli 25 nie? To jest 50, nie? Tak. Okay. Zobaczmy, załóżmy, się no to ja tego wiesz, no to jest nie w porządku. Ja pamiętam, że kiedyś w kolegach, yy, wiesz, y, chciał pracę, to mu powiedział w takiej jednej firmie, no dobra, mogę Cię przyjąć. to wiesz, tydzień jeden pracował za darmo. No to okej, okay, dobrze. Sylwia też robiła teraz jako e, wolontary w tym e, Citizen Advice, mm. ale w następnym tygodniu mówi, dobra, przyjmuję Cię, ale pracujesz 12 godzin, a płacę Ci za 10. No, no a że nie było innej oferty pracy, to on to wziął. No, pewnie. No, to to był dobrym facetem, był dobrze pracował i jak się znalazła okazja, to stamtąd on uciekł, ale no, no, tak, no, tak no, to pracował. No, to... Ja, ja no, by... też jestem takiego zdania, że po prostu, że... Będę pracować byle co, będę sprząt, bo takim co nie, ale w międzyczasie będę pieniądze zarabiać, co nie, albo już coś innego, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś lepsze, nie? A, a ten, a dużo ludzi też jest takich, że po prostu oni nie pójdą do żadnej roboty, niż takich za, za sobie pieniądze i wiesz, oni I chcą od nas znalazować od naszego poziomu, nie wiesz? Ale wiesz, ale generalnie chodzi o tą sytuację taką, że to nie jest w porządku. Ja wiem, że jest konkurencja i tak dalej, ale to nie jest w porządku, że, że człowiek pracuje i robi za free. Właśnie. Bo gdyby było gdziekolwiek inaczej, to by wszyscy, wiesz, on by wtedy płacił normalnie za 12 godzin. Najpierw metalowy. Tak, trzeba tak też kłaść tak delikatnie, co nie? Żeby go nie z... Żeby... straszyć. Tak. Tak. Żeby on nie zwiary. Żeby go z tej wiary nie zwiżył. Dłapka no pestowa jest. Tak. Co z tą babką piaskową? Wyście się robili dużo ciasta? No, robiliście dużo ciasta? Znaczy jak? A no co chwilę masz odniesienie A do tej ja no, babki? bo chodziło o to, że te węgielki są takie, właśnie jak coś jak babka, wiesz? Bo trzeba było, dobra, to później zrobię. Zamykam, ja tamtą wziąć między dwie metalowe, to by się tak nie rozchodziło. Dobrze, Zamekę, to by mhm. temperatura. No, ok. Minkino. 15 po. Znak mhm. no, właśnie gdzieś... o... Aha, o. Cześć, tak? Zmieszamy do. Zmieszamy do. Zmieszamy do. Zmieszamy Mhm. No, tak, Spadnie. Czy dobrze jest no nie będzie na nasz wniąłkę. Żeby on się tak jako zapiek, co nie? Tak gdzieś przed 10 minut, co nie? Potem zmniejszyć ten do 220 stopni, co nie? A był jakiś stary czeladnik? Tam, kto był najstarszy tam w Był taki mistrz ten taki, no. taki mistrz, ten mistrz, który miał już takie mistrzowskie, co nie? Też miał zdawać, wiesz? Aha. Dlatego na właśnie mistrza, co nie? ale nie zdążyłem. Ale przyjechałem tutaj. toce, nie? Już miałem tam, y, tam wskazurzone i już, już byłem przygotowany, co nie? Tam miałem czekać tam mi dalej, chyba e, 3 miesiące, co nie? Żebę że, że, że, że, że już dawał tam, co nie? No ale brat mi ale nawet, żebym przyjechał tutaj, co nie, że, że, że, że brać zabrał ten. Trzeba sobie co co, co, co. co w Polsce, nie? No to byłem tutaj przylecy. Ale do, dobrze byłoby właśnie by tak papier złożyć gdzie tak, i tak sobie zrobić, nie? No ale teraz to już chyba fójno, czyli Teraz, no, no, nie, teraz nie, byś nie. musiał w sumie co najmniej z pół Bóg roku. Teraz porobić. Też to nie, ale... ale musiałbyś co najmniej z pół roku porobić w witarnię, nie? Hmm. Wtedy było tak, że, że jak się pracował pisać pijańcy, to mogłaś już Aha. razem z 3 lata ja, ksiu, i ja się uszu Czyli razem, no to dwa lata, jeszcze, dwa to, lat pięć lat pracować i mieć pięć lat szóstki. Wtedy nie możesz swoją pietarnię tworzyć, tak? No, no, no, no, no i, i, no i też, no... tam może żyć na ale nie każdy, nie, ale, ale... dobrze jest się wtedy dostać do, ten, do ten właśnie państwówki, nie? Wtedy prawie nic nie robisz, co, nie? I, i, i jesteś takim, takim głównym tam, damie, tak, tak, tak, tak zwionowym, nie? Który mówi, mówi, mówi wszystkim, ten, je, je, co mają robić, co, nie? Ale tylko chodzić w inny, inny litrów, sprawdzasz to, nie? Widzisz jak chleb przytni, jak jest mniejszy ten? No bo no, jest takie, w sumie takie, jest czas co tymi... jeszcze nież takie, wiesz? Cięższy. Aha, no. Dobra, e, i teraz tak. A nie, to, to później to ma być tak, wyrabiane, tak? Dobrze. Tak. No, to jak się... Jak bo się ile masz się Bo już w sumie... 45, to 50 minut, no, co nie? Aha, no bo w sumie już 10 minut minęło prawie. Mm. Także co możemy iść wsiąść, albo coś, nie? Poukaźć tak. sobie I to od czasu do ten, do czasu trzeba tak że każde takie takie, takie wymienciasto, co nie? Mhm. Je właśnie o ten, je odmaza, wiesz? Dobrze, kontynuujemy. Teraz mamy zagwostkę, bo nie wiemy, czy chleba być okrągły, czy yy, podłożny, więc stwierdziłem, stwierdziłem że Zadecydowałem, że robimy, że chleb żyty będzie okrągły, a ten, który miał być najbardziej zbliżony do baltonowskiego, będzie jak baltonowski podłużny. Ok? Tak. Okay. Trochę żeśmy się w przerwie pośmiali w międzyczasie, było tak, trochę walczyliśmy. Ja tu okazuje się, że nie za bardzo e, byłem zorientowany, jaka ma być temperatura. Troszeczkę nam tutaj się to e, paliło przed dymek, ale nic się nie spaliło. Z pieca będziemy zaraz wyjmować te chlebki z pierwszego y, pieczenia i w międzyczasie były dwa. No, no, to jest 20 teraz widzę właśnie 200 stopni. 50? Za mało. Ja z 200 stopni na razie, nie? No, ale wiesz, on, on teraz dochodzi co, nie? Dobrze, że no, tak. Y, czyli po prostu pomyliśmy się o jedną no, numer jakby, nie? No. Ok, no więc. Ktoś, kto ma piekarnik z termometrem, no to jest, ma się lepiej. No i generalnie, chyba elektryczny byłby najlepszy. 15 po zaczęliśmy. 15 po zaczęliśmy. No to myślę, że, że, że zaraz będziemy te. go. byśmy wytrzymali, co nie? Mhm. To, że to, to wytrzymać, nie? I od razu można te. przechowywanie tą szlifą, co nie? Ten będzie chyba najładniejszy. No, ten teraz tak. W którym momencie to się wyjmuje z tych blaszek? Po 50 minutach, co nie? No to można od razu wziąć, no. To jest nikogo, bo, tak? no, bo ten się nam przyda, co nie? Tak, ok. Mm. Yes. No, ten symbol i działacz. Ciepły to będzie lepiej, bo szybciej będzie, nie? Mm -hmm. No zapłaźnie, ale, ale nie jak winiarch jest w foremkach, nie? Tak? Bo, bo ten, bo foremka ten i to miękkie jest taki, nie? Ty też można od razu, co nie? Więc. A co, jak poleży, to się skurczy? Tak, tak. Tą frestykę i, i nie się lecimy, no, on się lekko kurczy. No tak. No tak. Chociaż ufile się postacamy. No dobrze. To pójdę do szyfy. Szyf to już w ogóle przyjść. Ponadki prawie zimne. No to dobrze. nawet dobrze jak one są lekko ciekawe, wiesz? Bo to źle, no. jak to będzie jest ten biało szybciej. No, nie widzisz, nie nie. Nie, tak wypijalnie ładnie. Jeśli zobaczysz jakiego w palamie, jak ja przyjdzie to on się od A on się robi, nie, że nie? Może jeszcze go wiesz, przynieść, nie? Żeby on tak założyć. Ja się klej, to można po wszystko nie? Mhm. Dobrze. I to już sobie będzie osłonie zaraz przewodnę to nie? A to tu się strasznie spiesą nie? Ale jest ale ale miękki, nie widzisz? Tak, bo tak. jest spieszczony wchłka spływu, nie? Ale dlatego widzisz, ostatnio jak ja piekłem, bo on się rozchodzi. Ja piekłem, że wsadzałem no, silikon. No, to jest no. błąd. To znaczy to jest niedostatek tych silikonowych form. No właśnie no. Formy jeżeli jeżeli zrobić babkę, babkę, to ona idzie do góry, bo to jest trzymanie. Tak. No to bo jest czas różny. Ale są też takie... są te silikonowe, też są takie twardsze. Twardsze, mm. tylko dwukrotnie droższe. Kupiłem najtańsze, jakie były na Amazonie, bo nie wiedziałem, jak to się będzie zachowywać, jak ja to będę wiesz. To są. Dlatego teraz wkładam po prostu foremko, bo tak do tej pory no. to papieru używałem. A kiedyś jeszcze oliwy tak jak mm. ty. Ale przestał mi za bardzo przywierać, mi zaczął, więc zrezygnowałem z oliwy i dawałem papier. Widzisz? Trzymaj jeszcze co? Musisz ci dać? No właśnie, też nie, nie działa sobie jeszcze do rękę. Co powiesz, nie wiem czy mówisz. No, no, to te już są, no, co nie? No to teraz już można powiedzieć, że pieczesz chleb dla siebie też w domu, czyli jeszcze nie? kupujecie. I teraz kupujemy bagietki, co nie? Tak. Też, nie? Też, to ja też my też będę, będę robił też też. Będzie, no tak. bo wiem, bułki też, nie? Mówiłem, kajdzierki, kajdzierki, kajdzierki, A pamiętam tak? bo bratka dała. No. Kajzerki, hałki, rozumiem ostatnio? Hałki. O, no to na hałkę to ja się zamawiam Hałki warkocze, nie? z trzech, z sześciu. Ja, jak, jak, jak na mistrza, to nie? Tak. To ja robię tę. Hałkę z 24 kawałków. Ojej, czy jak ona wie? Ona będzie jak. Jak jak. Jak indyk. cała, taka jak no, taka jak taka cała, taka jest taka taka taka taka o kurde. Hmm. No i dlatego się właśnie już ma w telepaterie. Właśnie tego mistrza, co nie? Mieszka już, już takie mistrzowskie, co nie? Mm -hmm. No ale co, myślisz, że kiedyś jeszcze wrócisz do tego zawodu, czy raczej nie? Nie wiem, teraz dokładnie powiem czy wiesz. Chciałbym, wiesz, ile yy, swoje pieniędzy może, co nie? Mhm. Mm no ale to wiesz, to, to trzeba, trzeba trochę pieniędzy i czasu. Ileż poświęciłeś? A patrzyłeś, liczyłeś ile? No nie, nie. Ile piec kosztuje? No drogie są wiesz, ale to nawet wiesz, jeżeli ja bym chciał ten firma złożyć, co nie, no to wiesz, no to biorę wszystkie maszyny i coś w kredyć, co nie. potem jak mi przykładnie idzie, ten bo nie wiem, czy wiesz, że tu jest, że jest w nieglądnich facet, który robi sprzedaje. czy no i sprzedaje tutaj tych dziewczyn, wiesz. Do polskich sklepów, no. Hmm? Możesz, nie wiem, no, mógłbyś spróbować, bo wiem, że tutaj jest, znam takiego kucharza, który na co dzień pracuje, wiesz, w szkole, robi obiady, a wiesz, na sobotę, niedzielę idzie do, do pubu robić. i tak sobie pomyślałem może, że na sobotę, niedzielę może by się udało, byś poszedł gdzieś do tej piekarni Thompsona. Nie wiem, gdzie tu jest piekarnia. Ale wiesz co, to są ten Thompson, te sklepy sprzedają chleb. O byś sobie trochę przypomniał, byś co to no. co. co ten. Co, tak, tak, teraz może nie chcę tam, wiesz, e, talna, proszę, e, talna kulpa, pracować, wiesz, ale nie tylko, żeby sobie przypomnieć, jak to się robi, no. w ten rytm, wiesz, o to, to, mi chodziło, nie zawodowo, tylko jako dodatkowo, wiesz, no. w tym sensie mam na myśli. No bo w sumie, wiesz, bo w sumie, wiesz, przykładowo, jeżeli e, znalazłbyś, no na przykład, Newport Partner, tam jest industrialka, jest miejsce, to bo ile to trzeba, tak jak tutaj ten dół jest, tak? Ile ja już potrzebowało miejsca, żeby to robić. Pytam się ciebie ile to, to trzeba. To, tutaj no, tak jest to, to, no. jest to i ten nie? stołowy, nie? No. Tak ile to było wystarczyło, nie duże trzeba. Tak, tak. Bo to już był piec, dobrać, nie? Regały, regały i to już trzeba podkładać. Ja chciałem ja, ja, ja, ja w czasie, właśnie tałość planowałem jeszcze tak, tutaj przyjechałem, tak gdzieś po dwustrzełotej, patrz tutaj co, nie? Ile to trzeba by mieć na start? Nie, tak dokładnie teraz, wiesz. Ale jak sobie wyobrażasz, jak myślisz? No, ja wiem, że nie, ja nie żądam od Ciebie, żebyś mi podawał, że e, maszyny to kosztują tyle, wynajęcie naszy... kosztuje tyle, prąd będzie kosztował. Nie o to mi chodzi, no. tylko tak jak sobie myślisz. Nie? Więcej. No. 10 tysięcy, 20 tysięcy funtów, 30 tysięcy funtów. 20 tysięcy funtów. Czyli taki dobry samochód, nie? No, no, wszystko się skończyło. Mąka się A, jeszcze jedno widzisz, że to, jest, to jeszcze jest, e, Wiesz co, co, co jeszcze, sobie? Tadeusz? A czy robiłeś taki tak zwany ja, ja. Chryp turecki z miodem? Z No Nie Znaczy, ja, ja. robisz taki, taki, taki miodowy, ale tylko z, z gotowych słodków, nie? Z czego? Z poszku takiego, że, że żeby Z gotowy poszek, tylko dla nie? I tak się wygląda, ale tak, tak, tak czyli, nie Czyli, że, że nie jest że takiego czegoś, tak? No, wodę tylko dodaje się. Przerwa techniczna, 10 minut. Próbujesz. Zachwyt jest ogromny. No, bo już trochę maluczą, żeby. Ma niedorosłe takie sajdy. Tak, to taki, tak, to może taki... no, jest. Do bierzesz sobie? Nie, nie, nie, naprawdę? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Chyba jak to się nie zadawało? 4 godziny się nie błędem do no, domu sklepem nie wrócił. I sklepem nie wróciłem do domu? Z jedem no, no, z do no. natakiorem, i ja, i ja, i ja, ja coś nie. To niech sobie co? To niech sobie stygni, mf obejrzymy dwa no. odcinki. No. I ten. ja muszę zorganizować 20 tysięcy, żebyś z tej piekarni. No dobrze, Jacku, bardzo fajnie nam to wszystko opowiedzieliście. Bardzo ładnie zilustrowaliście cały ten proces pieczenia chlebów. Powiedz mi, jakie są Twoje wrażenia? Jak było? Paweł, słuchaj, no, było regeneracyjnie. Jestem bardzo podekscydowany, tak jak Ci mówiłem. Jestem bardzo podekscytowany Wczorajszego wieczora, słuchajcie, popołudnia w zasadzie, wizytował w moim domu 11-letnim doświadczeniem piekarz który wyjechał do Anglii, bo w Anglii bracia jego mówili, że lepiej płacą. No i tak rzeczywiście było. Nie, miał pa nie ma papierów mistrzowskich, tak jak poprzedni piekarz z papierami mistrzowskimi, które opowiadał nam o Mące. ale za to ten jego przewagą jest to, że on mi pokazał, jak to się robi, natomiast tamten pan na razie nie miał czasu. Czym różni się teoria, taka, która jest w książkach, która jest na blogach od praktyki? jak yy, oceniasz? Co Ci się rzuciło w oczy? Jakie są Twoje wrażenia i co Ciebie zaskoczyło yy, w pracy z Tadzie. Generalnie yy, Tadziowi Tadeuszowi przeczytałem receptury jak piec chleb, które z internetu miałem, yy, dwie, i których, yy, o których niektórych czytałem też w książce poświęconej pieczeniu chleba z, nie wiem, z ponad 100 przepisów tam jest i nijak się ma to do tego, jak jest praktycznie. Zresztą tam, o ile pamiętam, to Tadziu przytaczał parę przykładów, jak podchodzą do teorii wykładanej w szkole i w porównaniu, jak ona się ma do praktyki, którą się uczą piekarze młodzi czy cukiernicy, bo też miałem kolegę w młodzieńczych latach cukiernika, jak to się ma do siebie i ma się marnie, ma się marnie. Więc dowiedziałem się, zobaczyłem, jak się piecze chleb jak się go wyrabia, jak się go zawija, jak on sobie odpoczywa. Robi się to, w sumie, to diametralnie zmienia moje podejście do pieczenia chleba. Sesje, które robiłem, jak postawałem, postępowałem z tym chlebem, to powiem krótko, że moim zdaniem to jest, czy to była profanacja. Nie wspomnę o, o pieczeniu chleba w maszynie, Wszyscy kupują maszyny do, maszyn do pieczenia chleba, ale e, to nie jest to samo. I to samo mówił, a jak pamiętacie, e, Tadeusz, Inna, inny wchodzi w sumie chleb, inny inny chleb jest, inaczej go się obrabia, jak jest robiony e, maszynowo, a inaczej jak jest robiony ręcznie, a z tym trzeba się pogodzić i o tym trzeba e, pamiętać. E, słuchajcie, upiekliśmy za, na tą sesję. Było, ponieważ było mało zakwasu bo chleb był pieczony na zakwasie zawierał zakwas i drożdże to był naprawdę totalny przegląd słuchajcie, taki wiesz Paweł no. jak? No było tak, że pierwsze, pierwszy zaczyn w miejsce, który był wszystko było robione na oko więc niestety w tym odcinku po raz pierwszy ja Wam nie podam receptur nie podam wagowo jak to wszystko wyglądało bo nie mogę, nie mogę. Podałem Tadziowi tylko raz wagę. Tak jak mówisz Paweł, podałem wagę tylko raz jak odmierzał drożdże, drożdże, naturalne i później drożdże instant, czyli takie sypane w proszku. Z pierwszego zaczynu były robione, były podzielone na pół i były robione dwa chleby. 4 chleby, przepraszam, bo w sumie żeśmy robili 1, 2, 3, 4, później 5, 6, 7, 8, tak. W sumie zrobiliśmy 8 chlebów, słuchajcie, a pierwsze chleby były na mące, część dodawana była mąka orkiszowa, a część była dodawana mąka razowa pszenna, typ 2000 tak jak pamiętasz, typ najlepszy, okazuje się, że na, za, na zakład Tadeusz twierdzi, że najlepszy jest, najlepsza jest mąka żytnia, typ 750. No i ja to tak zastosuję, zobaczymy, ale tak będę chyba to stosował. Też nie jest za silna ta mąka 2000, moim zdaniem. Następnie i były tak jak powiedziałem, to były w sumie cztery chlebki, a następna, następny rzut było używane również zakwas, był używany również zakwas, tym razem drożdże instant. I to były chlebki dwa żytnie i dwa były z mąki White Strong Bread angielskiej z niewielkim dosypaniem mąki whole Grind z pełnych ziaren. I to był najbardziej zbliżony, czyli chleb taki baltonowski, jaki możecie kupować. Pierwsza część się troszeczkę spiekła, czyli że coś świerdzi, ale nie wyczułem piekarnika, bo w sumie no. To było mimo, że piekłem do tej pory na niższych temperaturach. Myślałem, że tutaj na wyższych nic się nie będzie działało, ale jednak to był problem. To musicie przetestować. Uważam, że no, najlepszy piec jest piekarski, ale jak się nie ma, to moim zdaniem najlepszy jest piec elektryczny, piekarnik elektryczny, oczywiście bez, bez nawiewu, bez fana. Dobrze, co jeszcze? No i ładnie wszystko było. Były w sumie dwie przerwy techniczne, bo jak zrobi się zaczyn, to później trzeba odczekać pół godziny, żeby on zaczął pracować. Czy według Ciebie, Jacku, jako samouka, były jakieś istotne różnice w wykonywaniu tych bochenków w pieczeniu chleba? Na przykład kolejność dodawania składników, sama obróbka ciasta, no i już pieczenie. W ogóle zaczyna się, tak jak pamiętacie, zaczyna się od mleka, więc to było pierwsze moje zdziwienie od wody, od drożdży w sumie. E, i, I zaczyn dopiero później był dodawany. Jak to ruszyło, dopiero później był dodawany zaczyn, a następnie mąka. Wydaje mi się, że kolejność ma znaczenie, więc tego się trzymajmy. A no tak, żeśmy przy okazji jeszcze pogadali, ja go troszeczkę podpytałem, to na pewno pamiętacie. I uważam, że nie wszystkie przepisy w internecie są prawdziwe, dlatego uważam, że siłą naszego podcastu, który dla Was nagrywamy, jest to, że my to robimy według przepisu, który mamy na przykład z internetu i sprawdzamy, czy to jest prawdziwe, czy to jest dobre. Tak, dokładnie. To jest po pierwsze. Zapraszamy gości, żeby potwierdzili nasze wątpliwości, żebyście mogli usłyszeć to tylko nie od nas, ale również ludzi, którzy się przykładowo zawodowo zajmują pieczeniem, w tym przypadku chleba, czy ludzi, którzy też gotują, czy pieką w domu i jakie są ich wrażenia, dlatego w święta mieliśmy wypowiedzi osób starszych, którzy jak przygotowują potrawy różne świąteczne. Ja powiem szczerze, że pisałem do paru blogerów, których przepisy wydawały mi się interesujące, ale do tej pory nie ma żadnego odzewu, zacząłem się później przyglądać komentarzom, no to wiecie, słuchajcie, niektóre komentarze, które były dodane pod danym przepisem, to były z 2007, 2009 roku i później nic, więc a powiem szczerze, że jestem troszeczkę zawiedziony tym, że ktoś pisze bloga i nie kontroluje go, bo powiedzmy przynajmniej raz w tygodniu należałoby na niego zajrzeć i zobaczyć, co tam się dzieje, albo dodać jakiś wpis, albo przepis na przykład. Na przykład w naszym podcaście mamy na bieżąco, wprawdzie komentarzy nie jest wiele, ale wierzymy, że są słuchacze, który, którzy mogą wnieść, wynieść z tego podcastu jakieś nowe wieści, coś mogą zmienić w swoim systemie żywieniowym i... Chwała im za to, a dla nas radość, że mogliśmy im pomóc. Bardzo się cieszymy. No i bardzo się cieszę, bo mam obiecane od Tadeusza na przyszłość, że będziemy jeszcze piec, jeszcze chleb i będziemy robić jeszcze bułki albo chałki. Dzisiaj rano zawoziłem taką sąsiadkę, Polkę Karolinę. Jej mąż też w Polsce był, Grzesio też był piekarzem, także już go zaszantażowałem, że będziemy musieli nagrać, przyjdzie do nas do domu i będzie robił a będę nagrywał to i będzie robił dla nas chleb albo bułki, co tam sobie wybierze. Także będziemy mieli następnego gościa. No i to tyle w sumie. Bardzo gorąco wszystkich serdecznie zapraszam na, do naszego podcastu. Dziękuję wszystkim, którzy słuchają i tak sobie wyobrażam, w czasie słuchania tego podcastu uśmiechają się albo e, mówią, że nie, to nie, tak mówią do siebie, nie to niemożliwe albo wątpią. Myślisz, że tak jest? No i to tyle. Gorąco serdecznie postawiamy. Bardzo dużo gości w naszym podcaście myśmy zmienili, a ja poproszę Cię Paweł, żebyś jeszcze raz podał nasze namiary. Tak, oczywiście podaję namiary. Jesteśmy na www.retrorocketnetwork.pl jesteśmy też do znalezienia na Google Plus, jako anusz Widelec, najsmaczniejszy podcast w sieci. Można nas tam obserwować. Jeżeli zbój troszeczkę przydługi odcinek, przydługi to był odcinek, to przepraszam, ale. Wydaje mi się, że to było bardzo ciekawe. Ze swej strony, nie wiem jak to się, jak to się przeniesie na, na Waszą stronę, jakby tego będziecie słuchać, ale ja naprawdę byłem podekscytowany. Tak, moim zdaniem to był bardzo ciekawy odcinek na żywo z kuchni. Można było dokładnie zapoznać się krok po kroku z techniką wypiekania chleba i z techniką przygotowywania ciasta. I na koniec, a wiecie, Tadeusz jest wędkarzem, więc ja na tą wyprawę, którą teraz jadą, to, to, się, to nie jadę, ale na, na następną pojadę. Słuchajcie, tutaj są organizowane takie, po części to się łączy, Paweł, z naszym podcastem, są organizowane takie wyprawy. Fajna przygoda. To kosztuje 60 funtów, 10 funtów za drogę i 50 funtów wejście na kuter, czy na, nie wiem, na łódkę. Wypływa się, płynie się w, od brzegu w głąb Morza Północnego, gdzieś około godziny czasu, płynie się. Potem dostajesz wędkę, jakieś tam robaki, ryby, robaki chyba nie, ryby czy jakieś inne, błystki zarzucasz i łowisz jakieś tam ryby. Później sobie oprawiasz, pakujesz, jedziesz do domu, porcjujesz, zamrażasz i masz świeżą rybę prosto z morza. Fajna przygoda z tego, co opowiadał Tadeusz no bo on jest wędkarzem tutaj w Anglii można na zwykłych różnych łowiskach można łowić, ale tych ryb nie można zabierać do domu można to robić na łowiskach komercyjnych, gdzie się płaci wtedy złowiona ryba jest twoja ostatnio chwalił się, że wyjął takiego gdzieś ponad półmetrowego szczupaka z kanału takiego żeglugowego tutaj jakie są National Shannel tak, jedliśmy takiego szczupaka w Szwecji, zresztą przygotowywał go też zawodowy kucharz który sam go złowił. Paweł, nie przedłużajmy. Bardzo serdecznie dziękujemy za wysłuchanie tego podcastu. Gorąco pozdrawiamy. Dziękuję Tadeuszowi za opowiedzenie i pokazanie przede wszystkim, jak należy prawidłowo piec chleb. Ja również dziękuję i pozdrawiam serdecznie Tadeusza. Może się uda Tobie, Paweł, też jakiegoś piekarza albo cukiernika poprosić namówić, żeby przyszedł i coś pokazał, jakąś Jakieś, wiesz, no proste, no nie wiem, robi się pączki, albo nie wiem, szarlotkę, czy coś tam. Coś takiego, wiesz, jak robią to w cukierni, prawda? Tak jest. Mam nadzieję, że uda nam się jeszcze nieraz zaprosić ciekawych gości do naszego podcastu. No z mojej strony to wszystko. Jeżeli chcesz coś jeszcze dodać, to powiedz. Z Rzeszowa pozdrawia Paweł Prokopowicz. A widelec, najsmaczniejszy i najciekawszy podcast w sieci. Dziękujemy za wysłuchanie. No i cóż, jesteś tym, co jesz, mięsny jesz. Pa, w Dniu Popartner mówił Jacek Do usłyszenia.